Dziękuję bardzo, kochani, za zaproszenie. Ja mam na imię Arek, jestem alkoholikiem. Mieszkam w Tarnowie od urodzenia. Ech. Zacząłem pić ku 14 lat. Pochodzę z rodziny alkoholowej, gdzie ojciec i matka pili. Po prostu nie, nie, mia nie miałem sposobu na życie, kiedy pełen wstydu, lęku, obaw, byłem takim chłopaczkiem że tak powiem bez, bezbarnym i chciałem zaistnieć jakoś, chciałem wybić się. Dlatego kiedy spróbowałem pierwszego alkoholu wypitego w piwnicy zagrożonego maślakami marnowanymi, które bardzo odchorowałem, ale już stał się wtedy dla mnie le lekarzem na moją chorą duszę. I tak zaczynałem pić od młodych lat. Budowałem swoje niskie poczucie wartości. Alkohol był mi potrzebny w kontaktach z rówieśnikami, do, w pierwszych kontaktach z, dziew, z dziewczynami, w zabawach, w dyskotekach, koncertach. I ten alkohol zaszło mi coraz bardziej, tak powiem, zadomowił się w moim życiu. Ja nie pamiętam, żebym ja pił normalnie odkąd się po pierwsze kieliszek, ja zawsze musiałem się upijać, zawsze było mi mało. Zawsze się bałem, że jak szedłem na imprezę, że tego alkoholu będzie mało, że mi braknie. I kiedy przez te swoje młodzieńcze lata piłem coraz częściej i więcej, jakoś funkcjonowałem. Potem, kiedy przyszedłem do wojska, skończyłem szkołę zawodową, już byłem zatwardziałem w bojach alkoholikiem, już piłem wszystko, wody kolońskie, płyny po goleniu i wydawało mi się, że to jest normalne. Ja cały czas piłem, żeby nie czuć, żeby się nie bać, żeby być kimś, nie? I to picie już było na tyle nienormalne, że kiedy rano otwierałem oczy i przyczytałem sobie, że się już dzisiaj nie napiję, mnie miało parę chwil, a ja już znowu sięgam po alkohol. Kiedy założyłem rodzinę, kiedy moja żona wiedziała, że ja już piję, że lubi się napić, że lubię towarzystwo pijących, że alkohol cały czas mi tam towarzyszy na naszej wspólnej drodze, zwracał mi uwagę, nie? że za dużo piję, że... To picie nie jest normalne, że nie potrafi wypić jednego, dwóch piw, czy lampki wina i odejść od, od stołu, nie? Ja oczywiście komentowałem to, że ja nie mam problemu żadnego z alkoholem, bo ja, piętek. jak każdy, bo ja cały czas się obracam w takim środowisku, gdzie pili wszyscy dookoła, nie? Ja się nie uważałem za alkoholika. Ja uważałem, że alkoholik to ten, co stoi pod sklepem i nie ma na wino niej sępi o tą złotówkę lub dwa złote ale po sześciu latach naszego mał, mał, małżeństwa zacząłem odkrywać że z alkoholem jest mi źle a bez alkoholu czuję się jeszcze gorzej. kiedy zacząłem już moje picie było na tyle na moja choroba alkoholowa już tak windowała w kość że już kłamałem, wymyślałem historię robiłem wszystko manipulowałem swoim otoczeniem, rodziną, bliskimi, współpracownikami. Żna powiedziała dość. Oczywiście ja dalej się nie uważam za alkoholika. Wiecie, ja przyszedłem na grupę pierwszą, na pierwszy meeting, kiedy jeszcze się przyjmowano do wspólnoty, kiedy zadawano dwa pytania, czy alkohol jest problemem w moim życiu i czy chcę przestać pić. Oczywiście, no, dwa pytania skłam, skłamałem, bo Alkohol nie był problemem w moim życiu, tego problemem byłem ja sam. A i drugie pytanie, że nie chciałem przestać pić, ale sobie myślę, jak powiem że "nie", no to mnie wywalą ze wspólnoty, nie będę mógł chodzić na mityngi, nie? I tak przez pierwsze pół roku uczestniczenia na spotkaniach grupy anonimowych alkoholików chodziłem na tak zwanym pościsku, podnosiłem rękę, że jestem alkoholikiem, ale nie czułem tego. Dopiero kiedy po pół roku uczestnienia na grupy Poczułem się źle, poczułem już tak, że nie daję rady, że ten mój chory łeb nie funkcjonuje tak, jak powinien. Prz... Zacząłem sobie przypominać swoje historie pijackie, kapady, to, że to moje dno jest faktycznie może bardziej pod... podwyższone, bo ja dalej się nie utożsamiałem z alkoholowym. Jeszcze się porywałem, że nie byłem w więzieniu, nie straciłem pracy, straciłem rodziny, nie wylądowałem pod mostem, nie? Ale dzięki temu mojemu podoszczonemu dnu, kiedy poczułem, że coś jest ze mną nie tak, padłem na kolana i powiedziałem: Sam do siebie, Arek, to już pora zmienić swoje życie. trzeba być tak, jak oni uśmiechnięci weseli, radośni, budzący się rano uśmiech na twarzy, z humorem, nie? I wtedy, kiedy przyznałem się do bezcinności, że nie, moje życie stało się niekierowalne, zacząłem coś robić swoim przejświeniem. Wiecie, trzy lata mi zeszło, zanim znalazłem sobie spo, sponsora. Wszedłem na program, ja chodziłem na meetingi. Miałem służbę rzecznika, skarbnika, ale nie było mnie w domu. Ja wyjeżdżałem, wiesz, warsztaty, mitingi rocznicowe. To była wszystko ucieczka przed obowiązkami rodzicielskimi przed samym sobą. W końcu moja żona kiedyś mi powiedziała tak. Piłeś, nie było ci w domu. Teraz nie pijesz, nie ma w tym domu jeszcze więcej. No i to mi dało wiele do myślenia. Dopiero Mój towarzysz podróży mój sposób, którego poznałem na swojej grupie macierzystej, Marii w, tar w Tarnowie, otworzył mi oczy i pomógł mi zrealizować program 12 kroków, w którym żyję i staram się żyć przez cały czas. Ja zawsze powtarzam, że ja kroków nie, pr nie przerobiłem, ja krokami mam żyć przez cały czas, aż do śmierci. Wielkie Księdze dowiedziałem się w, prog w, prog w programie, że to chodzi o rozwój osobisty, a nie o duchowy i ideał. Wiem, że nikt nie będę idealny, nie? Dlatego może przejdę od, od razu do kroku dziesiątego, żeby powiedzieć, jak to e, wygląda u mnie z mojego własnego e, doświadczenia. Kiedy. Prowad prowadziliśmy nadal inwe osobistą inwenturę moralną z miejsca przynajmniej do błędów. Ciągle, właśnie. Ja to robię ciągle, tą swoją inwenturę. Wiecie, mnie chodzi o to, że dla mnie dbanie po skrobieniu kroku dziewiątego ja dalej muszę dbać o tą swoją higienę osobistą, nie? O tą swoją duchową Pos podstawę, która pomoże mi stać lepszym człowiekiem, że jak to pisze w Wielkiej Księdze, muszę zacząć stosować ten krok każdego dnia. Czy wkroczyliśmy w sferę życia duchowego właśnie. Czym jest dla mnie ta sfera życia duchowego dzisiaj? Dla mnie to powiem tak swoimi sło słowami już to, że ja już nie żyję życiem opartym na samowoli, tylko życiem opartym o siłę wyższą, o podanie się woli sile wy wyższej, kiedy w kroku trzecim pozwoliłem swojej sile wyższej kierować moim ży życiem, że ja się dowiedziałem, że ja już nie jestem reżyserem nie chcę być reżyserem swojego życia tylko oddałem się całkowicie Bogu jakkolwiek go pojmuję na jego warunkach chcę żyć, ani na swoich Właśnie, nie? I właśnie, kiedy ta moja inwentura mo moralna, kiedy ja staram się przyznawać do popełnionych błędów każdego dnia. To ja mam robić to codziennie, nie, tą inwenturę. Często sobie zadawamy y, to pytanie. Wiecie, kochani, często jest tak, że kiedy wstaje rano, powierzam się opisę Boga. Kiedy mówię mu, niech się dzieje woda twoja a nie moja. I mówię mu jeszcze, pokieruj moim myśleniem przez te 24 godziny, żebym był uży, użyteczny przez cały dzień. Ale czasami w, w, jest tak, że ten mój egoizm, egocentryzm, to moje chcieństwo bierze górę nad, nad moim prog, prog, programem, wtedy zapominam o Bogu, no i staje się, że tak powiem, Dalej chcę żyć na swoich warunkach. Kiedy często gdzieś tam spotkam jakaś sytuacja, na przykład z moją małżonką, kiedy gdzieś tam coś roz, rozmawiamy, kiedy ja chcę, żeby to było po mojemu, ona chce, żeby było po jej, nie? To zaczynam się irytować, zaczynam się zło, zło, złościć, wychodzi ze mnie ten pijany arek, i często dochodzi do jakichś tam poniesionych głosów. Ale wtedy się staram się zatrzymać i powiedzieć sobie, przestań walczyć. Kimkolwiek i z czymkolwiek Masz mieć, tą akceptację spokój i pogod ducha. Nie? Ciężko jest y, mówić, y, że jest, cały czas jest fantastycznie, bo nigdy nie, nie byłem idealny i nie będę ideałem ale staram się utrzymać tą formę duchową i robić rzeczy, które Bóg chciałbym, żebym robił dzisiaj, nie? Bo na przykład dzisiejszego dnia, kiedy <śmiech> przygotowałem się do spikerki, tam gdzieś czytałem sobie jeszcze wielką księgę i kiedy żona mi zaproponowała, że może byśmy poszli jeszcze po kwiatki do ogrodniczego, bo tam brakło i tam do, doniczek. Momentalnie jakoś podłożyłem wielką księgę i mówię, dobra, ubieramy się idziemy. No jakoś tak, dzisiaj mi to tak fajnie ten dzień minął, spokojnie, ale bywają dni, kiedy moje ja jest najważniejsze i kiedy coś tam, jakieś sprawy rodzinne są do załatwienia. wnasta we mnie bunt i władzi ten egoizm pieroński, nie? I dalej to kierowanie własnym ży ży życiem, że ja nie bo dzisiaj dowiedziałem się, że alkohol nie był moim problemem w moim życiu, tylko ja sam byłem swoim problemem dla samego siebie, bo druga nazwa choroby alkoholowej to jest ja wiem, nie? ja wiem. I dlatego dzisiaj, kiedy staram się dzielić swoim doświadczeniem, to proszę siłę wyższą, żeby pomo pomogła mi zastępować swoje wady z zaletami. I muszę pamiętać, że jestem al alkoholikiem i, i mogę wrócić do starego stylu życia, że ja cały czas mam dać o tą kondycję duchową, o którym piszę krok dziesiątnie. To jest ta codzienna nauka dostrzegania tych wad, żebym ja stanął, jeśli poczuję się zirytowany, czy w jakiś sposób zdenerwowany, żebym powiedział sobie stop i powiedział sobie, Boże, pokieruj moim myśleniem, nie niech się dzieje wola twoja, a nie moja. Nie? Ta nauka panowania nad, nad, nad sobą jest taka łatwa. Nie? Ciężko nieraz mi zachować tą równowagę, akceptację spokoju i pogodę ducha. No ale efektem obrachunku moralnego mają być przeprosiny. Dzisiaj już to jest tak, że nie robię codziennie tego obrachunku moralnego, kiedy Dzień jest fajny, kiedy mnie mi dobrze, w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z własnym sumieniem. Wtedy jest okej, okay, ale czasami są takie dni, kiedy tam się coś narasta, wtedy idę do sponsora, który mieszka niedaleko i omawiamy, dlaczego się tak dzieje, dlaczego muszę zmienić swoje. Nastawienie. Często też wracam do właśnie do kroku czwart czwartego, kiedy sobie patrzę na swoją tabelkę, co jeszcze mogę zmienić, żeby był bardziej użyteczny dla drugiego człowieka, nie? Praktykowanie kroku dziesiątego w moim codziennym życiu wymaga dyscypliny i poświęcenia. I przede wszystkim oddania się Bogu, nie? Często, kiedy mam jakieś przeszkody na swojej dro drodze, to proszę Boga, żeby je usunął z mojej drogi. Nie? Że to nie ja, tak to mówiłem wcześniej, nie jestem reżyserem, tylko on kieruje tym całym przedstawieniem. Mam jeszcze, wierzę, wiele wad, tak zwanych def defektów, które czasami umieszczają je na takiej pozycji drugoligowego, nie? I właśnie, co ja robię wtedy, kiedy czuję się źle, kiedy widzę, że jakaś wada mi przeszkadza, kiedy modlę się. Wiecie, na przykład wtedy często się dzieje tak, że Bóg działa za, za, za mnie. Kiedy idę na przykład, i widzę jakąś staruszkę, która przechodzi przez ulicę o lasce, ociemniałam wtedy podchodzę, się, czy mogę pomóc im przeprowadzić przez ulicę, nie? Czuję się lepiej, czuję się taki, kudy, spokojniejszy, że jednak ten program działa w moim przypadku. Najgorzej to jest za kierownicą, kiedy wsiadam do samochodu i kiedy jadę autem, często gdzieś tam zdarza mi, mi się nie zatrzymać przejściem dla pieszych, kiedy widzę, że ktoś w tych stara się przejść, nie? Bo się, bo się śpie, śpieszę, bo zawsze to moje już, już, już szybko na ja, żeby zdążyć. A wiem, kiedy dzień zaczyna właśnie z wolą Bogu, Bogą, kiedy jestem spokojny, kiedy widzę już, że ktoś przejeżdża na rowerze, wtedy też się mój, chociaż kiedyś to by, by się puściła wiązanka, że to nie jest przejazd rowerowy, tylko przecież dla pieszych Staram się na to nie, do, nie zwracać uwagi, mam dojść bezpiecznie do celu, żeby sobie nie zrobić krzywdy czynnej osobie. Kiedyś też mogę powiedzieć o moich relacjach z moimi córkami dorosłymi, kiedy na przykład ja jeszcze bym chciał kierować nie, ich życiem, ich sposobem myślenia. Kiedy córka przychodzi do mnie dwa dni temu, i mówi, Tata, brakło mi jeden punkt z matury, z matematyki, no to pierwsza ogromna mnie irytacja i myśli mi przychodzi, przecież ci mówiłem, chodziłeś na korbetycje, dawał Ci pieniądze, ale za chwilę się zacznę, moje, przecież to z jej życie. nie mam prawa kierować jej myśleniem i sposobem postępowania. I zraz sobie mówię, Aruś, i znowu chcesz kierować życiem drugiego człowieka. Dalej chciałbyś być rozszerwanym tego przez przedstawienia. Chciałbyś dalej, żeby wszystko było podchodnie. Dziś się tak często, wiecie, udało mi się zachować moje małż ma małżeństwo i kiedy te 20 lat, ponad kiedy we współpracy, kiedy zaczynam od nowa myśleć, że ja jestem może zdrowy, że może wystarczy, nie? Że, mo że może dość tego poniżania się. Ja dzisiaj zdaję sobie sprawę, że ja cały czas będę na kolanach i cały czas będę musiał być, mieć tą pokorę, żeby spostrzegać to, ten świat, jaki jest naprawdę i godzić się na to. nie. Także ta nauka panowania nad sobą i to, to codziennie spostrzeganie tych wad jest trudne dla mnie dzisiaj. I to właśnie co mówiłem, żeby, pa, żeby muszę pamiętać, że jestem alk alkoholikiem. I że kiedy wrócę do starego sposobu myślenia, moje życie zabrać się jak domek skarb, bo ta to trzeźwość została mi dana ale ja nie muszę pielęgnować, nie? ja muszę być wdzięczny każdego dnia za to, co trzymałem od was, od wspólnoty i że ten program, który jest dla mnie programem opartym na miłości, programem duchowym, pomaga mi się stać dla siebie i dla drugiego człowieka lepszym, bardziej kojącym, tolerancyjnym. Myślę, co, może tyle na temat roku 10, dzies bo zaczynam się powtarzać. Co do tradycji dziesiątej, która mówi, że anonimowi alkoholicy nie zajmują stanowiska bez problemów spoza ich wspólnoty, a, im, a nie zostały nigdy ujścowane w publiczne polemiki. Wydaje mi się, że Trban mówi jasno, że nie łączymy się żadną saktą, wyzwaniem, działalnością polityczną, organizacją, nie odgrywamy się w spór lub publiczne polemiki. Jesteśmy wspólnotą ludzi chorych, którzy kurczę, no, między sobą czasami mają problemy emocjonalne, kiedy to nieraz widziałam na slotach na Intergrupie, czy na Radzie Regionu. Często doch, dochodziło do burzliwych wymiany zdań, do niektórych takich, że tak powiem, krzykliwych debat. Jak ja to sobie mogę wyobrazić, że grupa chorych osób może mieć wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz, nie? Myślę, że gdybyśmy mieli taką szansę, to byśmy to wszystko rozwalili, przepaścili i nie wiadomo, co by się podziało z naszą wspólnotą. Dlatego ta miłość i tolerancja powinna się objawiać cały czas w naszych relacjach, w naszej wspólnocie, żebyśmy byli spostrzegani jako grupa wsparcia ludzi, którzy są na programie, którzy starają się żyć tą duchowością i którzy, którym głównym celem jest zachowanie trzeźwości i pomagać Innym alkoholikom i osiągnięciu. Ja może tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłanie mnie. Oczywiście, a najbardziej.